będzie miała na celu przedstawienie sytuacji prawnej w Polsce dotyczącej małżeństwa i związków partnerskich. Na początku zacznę od definicji związku partnerskiego. Otóż w polskim prawie nie ma zapisu żadnego, który definiowałby taki związek, ale w badaniach statystycznych określany jest on jako Dwie osoby, dwie osoby żyjące w tym samym gospodarstwie domowym, które nie zawarły ze za sobą związku małżeńskiego, ale wzajemne relacje tych osób są na to, małżeńskie. Na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma możliwości sformalizowania związku partnerskiego. Aczkolwiek adwokaci Tomasz Grzybkowski, Tomasz Guzek i dr Michał Jackowski z poznańskiej kancelarii prawnej. W celu ułatwienia życia osobom żyjącym w takich nieformalnych związkach opracowali wzory umów Związku Partnerskiego. Opublikowali oni trzy wersje takich umów, które różnią się rodzajem i zakresem upoważnień oraz okresem ich obowiązywania po, po zgłoszeniu oświadczenia o rozstaniu, po wygaśnięciu umowy, a także różne są skutki rozwiązania takiej umowy. Kto może być partnerem w świetle takiej umowy? Może być to przede wszystkim osoba pełnoletnia stanu wolnego, bądź też będąca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu. Nie może być ona bezwłasnowolniona, nie może również uczestniczyć w innej umowie Związku Partnerskiego. Partnerzy na podstawie świadomej decyzji mogą podpisać jedną z trzech wers wersji tych umów. Zaznaczyć tutaj należy, że zostały one przygotowane z myślą zarówno o parach heteroseksualnych, jak i homoseksualnych. Pierwsza z tych umów, tak zwana zielona, Regulują podstawowe kwestie, które poszerzone są o inne upoważnienia w wersji pomarańczowej i w wersji czerwonej. Wzór pierwszej umowy zawiera zapisy regulujące kwestie administracyjne związane ze wspólnym zamieszkaniem, więc daje partnerowi prawo do prowadzenia spraw bieżących drugiego partnera, w wszelkich tych spraw związanych ze wspólnie prowadzonym gospodarstwem domowym. Wersja to upoważnia również do odbioru korespondencji skierowanej do drugiego partnera. Zielony pakiet pozwala także na uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia drugiego partnera, na dostęp do jego dokumentacji medycznej. Daje również możliwość opieki nad drugim partnerem, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia, wiek lub stan psychiczny. Co więcej, w przypadku toczącego się postępowania przeciwko drugiemu partnerowi, temu pierwszemu, przysługuje prawo do odmowy składania zeznań. Umowa pomarańczowa jest wersją rozszerzoną. Tutaj dochodzą kwestie związane z dziedziczeniem. Partnerzy podejmują, decyzje, partnerzy podejmują tutaj decyzję o wspólnym spadkobraniu. I dodatkowo jeszcze na, jej, na podstawie tej wersji pomarańczowej partner ma prawo do pochówku drugiego partnera. Trzeci pakiet czerwony jest jeszcze dodatkowo rozszerzone, daje najwięcej upoważnień, zawiera elementy z poprzedniej wersji i dodatkowo na, tej, na podstawie tej umowy partnerzy rozliczają wspólnie koszty związane z utrzymaniem i, oraz wszelkie rzeczy, wszelkie rzeczy poza nieruchomościami nabywane są przez partnerów po połowie. Co więcej, wszelkie przesunięcia majątkowe, czyli, czyli np. darowizny, dokonywane są nieodpłatnie, o ile jeden z partnerów nie postanowi inaczej. Dodatkowo istnieje jeszcze tutaj zapis y, istotny mówiący o tym, że żaden, żaden z partnerów nie może rościć praw do więcej niż połowy wartości majątku zgromadzonego wspólnie przez partnerów w trakcie obowiązywania umowy związku partnerskiego. Ta wersja czerwona umowy mówi również, y, y, mówi również o tym, że partner, partnerzy wspólnie mieszkają w lokalu lub w domu należącym do jednego z partnerów. Y, aczkolwiek jest znaczy to jeszcze w tej umowie zapis, że prawo wspólnoty majątkowej może być dowolnie regulowane w każdym momencie na podstawie zgodnej umowy, umowy pisemnej. Na podstawie tego pakietu partnerzy ustalają również prawo do renty, zaznaczyć to znaczy, że tu należy, że nie, jest to, nie są to alimenty, są to świadczenia podobne do alimentów, zresztą polskie prawo nie pozwala na alimentację pomiędzy grupami. Renta ta to um, przysługuje na wypadek rozwiązania lub umowy Związku Partnerskiego. Kiedy następuje rozwiązanie umowy Związku Partnerskiego? Wtedy, gdy jeden z, jeden z partnerów dokonuje, przynajmniej jeden z partnerów dokonuje pisemnego składa pisemne oświadczenie o rozstaniu. W oświadczeniu tym powinna być zawarta wyraźna deklaracja, Deklaracja danego partnera, że rozwiązuje umowę związku partnerskiego. Co ciekawe, yy, oświadczenie to może być złożone w dowolnej formie pisemnej, może, która po, po, po, pozwala na jej utrwalenie. Można może tego dokonać za pomocą zwykłego e-maila, Facebooka, nawet czy, czy jakiegoś komunikatora dowolnego. Yy, rozwiązanie umowy następuje także tak wówczas, gdy jeden z partnerów zawiera związek małżeński, bądź też znosi separację. Yy. Tak jak, tak, tak jak na początku już wspomniałam, poza, poza różnicą upoważnienia y, opublikowane umowy Związku partnerskiego różnią się również, tak, y, również okresem wygasania upoważnień po, po zerwaniu tych umów. Zakończenie obowiązywania wersji zielonej y, następuje już natychmiast w momencie zerwania i już w momencie jej wygasania tracą ważność określone upoważnienia, zerwania Umowy, tej, tej umowy zielonej nie przynosi żadnych konsekwencji. Zakończenie pomarańczowej umowy natomiast następuje po trzech miesiącach i to po tym okresie wygasają wszelkie upoważnienia. Aczkolwiek każdy z partnerów może te upoważnienia odwołać wcześniej. Po zerwaniu, tutaj jest, tutaj jest jednak konsekwencja, już po zerwaniu takiej umowy partnerzy muszą odwołać swoje testamenty. Czerwona wersję umowy przestaje obowiązywać już przestają obowiązywać po 6 miesiącach od zakończenia i po tym okresie wygasają wszelkie wszelkie upoważnienia. Jednak, tak jak, tak jak podo, podobnie tak jak w, pakiecie, w poprzednim pakiecie pomarańczowym partnerzy są zobligowani do odwołania testamentów. Dodatkowy, istnieje dodatkowy zapis w tej umowie Przerwaniu zerwaniu jej przez maksymalnie 9 miesięcy od, od od momentu jej zerwania, każdy z partnerów ma prawo mieszkać w ostatnim, w ostatnim wspólnie zajmowanym domu, bądź lokalu mieszkalnym. I co więcej, po zakończeniu takiej umowy partner ma prawo do do renty udzielanej przez drugiego partnera. Jest, jest tu bardzo istotna kwestia, że w momencie ukończenia czerwonej, czerwonej umowy, w momencie jej zerwania, partnerzy mają obowiązek rozliczenia wspólnoty majątkowej. Co nie pojawiało się w wersjach wcześniejszych. Także przedstawiłam wkrótce tu pewną alternatywę dla par, które żyją w związkach <coughs> partnerskich, ale które z pewnych przyczyn nie mogą bądź nie chcą zawrzeć związku małżeńskiego. Teraz zajmiemy się kwestiami prawnymi dotyczącymi małżeństwa w Polsce. <coughs> Małżeństwo definiowane jest jako trwały i egalitarny związek mężczyzn i kobiety powstały w idoli w ten sposób sformalizowany określone jako swoista, dwustronna czynność prawna zbliżona do kategorii umów. I w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym czytamy, że małżeństwo zostaje zawarte, kiedy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. I zamiast kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w roli, w tej roli może wystąpić też duchowny w wypadku, kiedy ślub jest zawierany w kościele, albo konsul kraju, kiedy osoby ślub biorą poza granicami kraju. Kto może zawrzeć związek małżeński? W kodeksie rodzinnym i ja już nie pisze, kto może, raczej jest to określone w sposób, kto nie może tego zrobić. Nie mogą zawrzeć w związku małżeńskiego osoby nieletnie, osoby w pełni ubezwłasnowolnione, dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, osoby pozostające w innym związku małżeńskim, bądź spokrewnione ze sobą, spobinowacone w linii prostej. Jeżeli chodzi o osoby małoletnie, sąd z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie skończyła 16 lat, lecz zawarcie takiego małżeństwa będzie zgodne z dobrem rodziny. Prawa i obowiązki. Kodeks mówi, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są oni zobowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności, do współdziałania dla dobra rodziny, która przez związek, którą przez swój związek założyli. Małżonkowie powinni wspólnie decydować o sprawach rodziny, jeśli nie mogą dojść do konsensusu. Każdy z nich może zbudzić się o rozstrzygnięcie problemu do sądu. Mąż i żona powinni każdy, według, powinni każdy według własnych sił i możliwości zarobkowych czy majątkowych przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb założonej rodziny, jeżeli zaspokojenie ich w ten sposób jest niemożliwe. Można zastąpić je osobistymi staraniami o wychowanie dzieci i pracą w własnym gospodarstwie domowym. Regulacje majątkowe. Z chwilą, za, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje tak zwana wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty nabyte w czasie jej trwania, Przedmioty, które są objęte tą wspólnotą majątkową są to dochody z działalności zarobkowej, z majątku wspólnego, środki zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego oraz na koncie ubezpieczeniowym. Nie należą do nich rzeczy osobistego użytku, nabyte przed ślubem bądź dzieliczone przez jednego z małżonków. Ustanie małżeństwa, ustanie małżeństwa, to, to jest moment śmierci jednego z małżonków. Lecz y, y, można także unieważnić y, ten związek. Y, jest to dopuszczalne wtedy, kiedy y, w dniu zawarcia małżeństwa y, nie osoba, jedna z osób, nie się osiągnęła wymaganego wieku lub nie spełniła innych wymagań, które muszą spełnić osoby, które zawierają związek małżeński. Jeżeli chodzi o rozwód bądź separację, są one możliwe, kiedy nastąpi całkowity rozkład pożycia i jeśli nie ucierpią na tym małoletnie dzieci małżonku. W trakcie rozwodu ustala się, który z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa Następuje podzielenie, podzielenie majątku, jeżeli para ma dzieci zadecydowanie o tym, jak rodzice podzielą się opieką nad nimi. Wyrok sądu prawomocne się w ciągu trzech miesięcy, po tym czasie małżonek, który w momencie zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, może wrócić do swojego wcześniejszego. Separacja od rozwodu różni się tylko tym, że em, osoby, które w niej pozostają, nie mogą zawrzeć małżeństwa po raz kolejny i muszą wspierać się, co nie, nie jest określone jako obowiązek osób po rozwodzie. Duża część kodeksu dotyczy, dotyczy y, regulacji związanych z posiadaniem dzieci. Jest ona stanowczo najoprzędniejsza, jednak myślę, że nie będę jej opisywała, ponieważ jest no, raczej mało związana dokładnie z, z tematem. Jest niej mowa o zaprzeczeniu ojcowstwa, o nazwisku, nada nadania nazwisku dziecku, dziecku władzy rodzicielskiej, pieczy zastępczej, obowiązkom alimentacyjnym, czy tam opiec, która trai nad nieletnimi. Myślę, że to wszystko, co, co, co chciałobyśmy powiedzieć.